Cześć moi kochani, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Piotr, a wy słuchacie podcastu realpolish.pl. Witam was bardzo serdecznie, po raz pierwszy w tym roku. Jak ten czas szybko leci, już 7 lat prowadzę dla was tę ten, ten stronę i podcast. Widzę, że jest nas coraz więcej, bardzo, bardzo mnie to cieszy. Widzę, że zrobiliście dużo postanowień noworocznych i macie zamiar w tym roku uczyć się języka polskiego. Bardzo się cieszę, że wybraliście właśnie moją stronę i że to właśnie ja będę mógł Wam pomagać. Zapraszam wszystkich, którzy są pierwszy raz, którzy słuchają pierwszy raz podcastu. Jeśli nie byliście jeszcze na stronie Real Polish, to zapraszam Was, wejdźcie, rozejrzyjcie się, na pewno znajdziecie coś dla siebie, znajdziecie kursy premium, historyjki z pytaniami i odpowiedziami, znajdziecie klub VIP. Jeżeli jesteście w klubie VIP, to czeka na Was mnóstwo, mnóstwo filmików, wydaje mi się, że już jest ponad 400 różnych filmików, w których wyjaśniam Wam, e, co się dzieje na filmie, czytam Wam książki, różne, różne ciekawe rzeczy. Oprócz tego macie transkrypcję wszystkich podcastów mm, po polsku oczywiście e, dostępne. Okej, okay, moi drodzy, dziś e, wydanie specjalne. Jeśli słuchacie mnie, przez iTunes to mnie nie widzicie, ale możecie wejść na stronę realpolish.pl, poszukać podcastu 318 i również obejrzeć wideo, e, ponieważ tym razem jest to wideo podcast, można również oglądać mnie i nie tylko mnie, po dziś, ponieważ dzisiaj będę rozmawiał z Jasonem, zapraszam Was na rozmowę z Jasonem, moim przyjacielem z Ameryki. Jason mówi doskonale po polsku. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić i sporo się nauczycie z mojej rozmowy z Jasonem. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Obejrzyjcie, posłuchajcie rozmowy mojej z Jasonem. Zapraszam bardzo serdecznie. No, dzień Hello, dobry, cześć Piotr! Cześć. cześć, cześć oh, Jason! Cześć Piotr! <laughs> cześć. O oh, super, cześć się bardzo! Ja również, to już bardzo długo czasu, kiedy nie rozmawialiśmy. Tak, zbyt dużo czasu zbyt minęło. dużo. Chyba ze tak. dwa lata minęły. E, no tak, tak. Następnym razem będzie... Musi być częściej. Takie... Tak, właśnie, <laughs> zgadzam się e, zakupicie. <laughs> super! Co u Ciebie? Co zmieniło się przez te dwa lata? Kochani, na chwilę przerwiemy rozmowę. Tak, tak. Dwa lata temu rozmawiałem już z Jasonem i możecie posłuchać naszej rozmowy. To był podcast numer 267. Na końcu transkrypcji, na samym końcu tego podcastu znajdziecie link do naszej poprzedniej rozmowy. Jeśli macie chęć, to również możecie posłuchać tej rozmowy. Zapraszam Was bardzo serdecznie, a my wracamy do tej aktualnej rozmowy. O kurczę, um, złatwiliśmy emigrację. Um, teraz um, mam ukochaną żonę i ukochane dziecko. Um, przy sobie, wszyscy przy sobie, tak, razem. Tak, pod sam, tym samym dachem i jest super. Um, Kurczę, ma, a moje rodzice po raz pierwszy byli w Polsce, um, no i było fajnie, a potem wróciliśmy do Stanów, uh, uh, pobraliśmy się, złożyliśmy wszystkie dokumenty, i, uh, um, no teraz wszystko jest uh, um, gicior. <giby> <Gidior>. <giby> tak, tak. Super. Mieszkacie w Kansas? Czy gdzieś tak, się przenieśliście w Kansas? No, mieszkamy w Kansas, mieszkamy w Kansas. W samym miesz sercu Ameryki. Właśnie, właśnie. Moja córka nawet uh, chodzi do tej uh, samej szkoły, uh, gdzie uh, byłam uczniem też. Tam gdzie <laughs> ty chodziłeś fajnie. do szkoły, do tej samej. Tak. Wow, super. A, będzie tak, tradycja jest rodzinna. Jest... rodzinna. <laughs> właśnie, właśnie. Moi rodzice też mieszkają w otoczeniu, więc całą you know, rodzina uh, w jednym mieście. Świetnie. Mm, mm prócz rodziny w Polsce no tak <laughs> nie wszyscy mogą być razem <laughs> właśnie, tak ale nie da. właśnie do tego Skype jest uh, you know, taki fajny Aha. no tak tak teraz jest super jaka pogoda w Kansas jest zimno, zima słyszałem w Ameryce zimno u Ciebie też? Kratka, kratka uh, mamy uh, raz, on, nie gron, jest. na przykład uh, Tydzień temu uh, chyba 10 stopni um, wow. Celsjusza, ale teraz uh, myślisz, że jutro albo po jutrze to będzie uh, w nocy minus 20 stopni Celsjusza. O, oh, to już trochę za dużo. <laughs> no właśnie, <laughs> właśnie. I nie było dużo śniegu. Nie. Um, tylko zimno, zimno, zimno. Aha. Um, ale nie tak strasznie jak w innych stanach. Aha. Um, A. W na przykład, uh, był śnieg po raz pierwszy od dłuższego well, no, czasu, tak. um, tacy ludzie, mieszkańcy tam nie są przyzwyczajeni do uh, takiej pogody, mhm. um, I no, no zwierzęty też, okurcia, słuchajcie, tak. było, że nawet uh, aligatory albo krokodyle uh, miały straszne problemy i troszeczkę... <laughs> Troszkę zesztywniały. Ja widziałem w telewizji, że one pionowo stały, głowę miały nad lodem i ogonem do dna dotykały. Tak, jak miś troszeczkę. Ale tak pionowo stały w wodzie i zupełnie sztywne. Tak, tak. Nawet... Um... Uh, co to są um, uh, nie jest. Um, iguany Igłany, uh, Florecz i tak dalej jak zeszciewniały i spadły z drzew próżnych O Boże, Różnych. O Boże. O Boże. Uuu. Ili... Uuu. leżą teraz sztywne pod drzewami Tak, tak Boże co się um. dzieje u nas w Polsce jest taka zima sobie nie najgorsza. Koło zera cały czas, śniegu nie ma, mrozu wielkiego Równo. też nie ma. Tak. Jedna, no jed, jedna jest wada, tylko że nie ma słońca. E, cały czas prawie szaro jest. No ale... No ciężko jest podczas zimy. <śmiech> ciężko. Ale... <śmiech> ale jakoś dajemy radę, dajemy radę. Mi się wydaje, Co nowego? że... Co nowego? U ciebie. U mnie. O, wszystko dobrze, wszystko kręci się dobrze. Coraz więcej słuchaczy podcastu. Jestem bardzo Zależy, zadowolony. Bo... Tak, tak. I stary słuchaczy, starzy i um, dużo nowych. Um... Dużo nowych. O, dzięki tobie za filmiki, które przesyłasz nam. Transmisję prosto z Ameryki, bo żeby oglądać jak wygląda w Ameryce, to jest bardzo dobre. Proszę bardzo, proszę bardzo, zawsze ja, czekamy pamiętam. Czekamy na więcej, Pol czekamy na więcej, jeśli gdzieś jedziecie i coś ciekawego jest, to z przyjemnością to oglądam zawsze, kiedy opowiadasz jak wygląda w Ameryce, w Kansas. Nie wiedziałem, że tam macie Neptuna. Zupełnie jak w Gdańsku. Tak, tak! Jason pokazuje nam czasami krótkie filmiki z Ameryki z tamtąd gdzie mieszka z różnych wycieczek i między innymi pokazywał nam jak w Kansas wygląda Neptun. Ponieważ w Polsce oczywiście mamy Neptuna, który jest bogiem mórz i Gdańsk. Leży nad morzem, właśnie w Gdańsku znajduje się Neptun, e, polski Neptun, ale w Kansas w środku Stanów Zjednoczonych, gdzie do oceanu jest bardzo, bardzo daleko, również jest Neptun. E, bardzo, bardzo ciekawe, prawda? To jest ta a, a, część miasta zwana a, plaza. Um, i kiedy no, widziałem uh, uh, you know, w Gdańsku Neptuna, jak, o, oh, mm. spoko, my mamy też. Mm. To w Gdańsku to normalne, bo Gdańsk jest nad morzem, ale w Kansas tak. nie ma wody, <śmiech> nie Właśnie. ma morza. Skąd się wziął Właśnie. Neptun w Kansas, nie mam pojęcia. <śmiech> Mówi się, że Kansas City to jest uh, miasto uh, Fountain uh, dużo fountain. Uh, A, yes. dużo w... A, dużo fontan, czyli jest jednak woda pod ziemią. W właśnie, well, mamy, nie wiem właśnie, nie pamiętam ile, ile ale uh, myślę, że 150 w mieście lub wow. coś w tym stylu. Wow, to tak. fajnie, o to rzeczywiście, miasto fontan, rzeczywiście. Tak, Aha. nawet myślę <laughs> ci zdjęcia albo filmik. O, koniecznie największej, bo to jest imponujące. i są jakieś podświetlenia, że można wieczorem przyjść i podświetlona tak. jest fontanna, tak? Muzykiem? Nie teraz, nie teraz, bo jest zimno. A. Teraz jest mróz. Tak, tak. ale mają you know, konny, um, you know, pięknie. Dużo. Um, dużo wody. No, jakiś pokaz. Aha, aha. Super. U, w Warszawie jest też jeden pokaz, e, fontan, e, przy Starym Mieście, oczywiście tak. też tylko w lato, i muzyka, i czasami i Chopin, albo jakaś inna muzyka, i światła, o, lasery, tak. i, i fontanny. <grych> bardzo bardzo fajne. O, kiedy tak. przyjedziesz do Warszawy z Dianą, to koniecznie musimy tam iść. Tak, tak, w następnym uh, lecie. W następnym tam. lecie. Będziecie? Tak. W Polsce? D tak, aha. rzecz pewna. <laughs> o, świetnie. A, W tym lecie um, mama Diana uh, przyleci do nas. Aha, aha. Tak. A... Myślę, że pokaże uh, uh, jej Chicago, uh, uh, parę innych miast, uh, mhm. you know, po drodze do Kansas, um, St. Louis, uh, gdzie jest ten łuk ogromny um, i po drodze nawet jest Springfield, Illinois, gdzie uh, Abraham Lincoln mieszkał. U. Jest uh, bardzo fajny pomnik tam i muzeum i tym dalej. No to będzie bardzo ciekawe. będzie bo... ciekawe. Czekamy no, jest... na jakieś chociaż króciutkie relacje z tego. <głos> Od oh, ciebie. Króciutkie chociaż filmiki. Czekamy na chociaż krótkie oh, filmiki. Właśnie. <głos> właśnie, będzie fajnie. Lubię pokazać you know, moim misjom you know, różne części Stanów. Uh, bo no, mam no, historię i... Każdy lubi pokazać swoje korzenie. Tam gdzie się urodził, tak. gdzie mieszka, lubi przedstawić to. Mówisz już doskonale po polsku. Czy w domu rozmawiacie po polsku czy po angielsku więcej? <laughs> w domu, a po polsku. Do po polsku. I, bo, tak, i, i poznałem, a, a, no wiele Polaków a, tutaj, a, mamy a, a. A, wielu dobrych a, kolegów, ale za to nie ma dużo ludzi mówiących po polsku, więc mhm. mamy kod własny. Aha. Bo, Możecie też... rozmawiać i nikt nie rozumie dookoła. Właśnie, właśnie. I powiem Ci, że to jest fajnie, To jest bardzo uh, użyteczne czasami. Aha. <grym> ja, <grym> jak skoda. nawet jak jeszcze w restauracji i ok, są na piwka. No, no, no, no, na no się, na, no, <grym> Ale ma plusy i minusy, bo Emi, uh, uh, moja córka, mówi coraz lepiej po uh, angielsku. Mm -hmm. I pamiętam, że uh, byliśmy u uh, dziadków i Uh, są nowe sąsiedzi tam i moje rodzice nie lubią uh, ich. I rozumiem do tego, ale nie, nie będę gadał o tym, ale... Um, uh, ta żona tam, sąsiadka, uh, ona jest matką um, uh, ucznia tam, którego Emi zna. Uh -huh. I raz Emi machała, hey, Ja mówię, nie machaj do tej pani, on jest babą Jagą. I ona uh -huh. za to, she's a witch! <laughs> dziękuję, dziękuję! Na głos! Ale teraz, teraz rozumiem. Um, A, że za, już mówi spontanicznie po angielsku, bez myślenia po tak. prostu. Mhm. Właśnie, właśnie. I, i to, jest, to jest fajnie. Um, jestem bardzo, bardzo dumny z niej. Um, bo... Dzieci się niesamowicie szybko uczą. Tylko na chwilę przerwę, żeby powiedzieć Wam, że Emi wychowała się w Polsce, oczywiście mówiła cały czas po polsku, jej językiem ojczystym jest język polski i mając 7 lat wyjechała do Stanów i od dwóch lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Tak, tak. Gdy dotarła tutaj, miała a, dodatkowy lekcję angielskiego, w szkole mm -hmm. w Polsce mm -hmm. um, i uczyła się podstawy, podstawowy, mm -hmm. um, ale jeszcze nie mogła komunikować um, dużo i rozumieć. Um, I szybciutko zaczęła mówić uh, po, po angielsku. Uh -huh. Jest ciekaw... Uwielbiam, jak nagle używa nowy idiom. Ja, wow! Uh -huh. Skąd ty znasz? <laughs> To, to, jest, to, jest super. to ciekawe dla Ciebie może być, ponieważ Ty studiowałeś przecież języki obce, slawistykę, tak, o ile dobrze pamiętam. Tak. Więc jakby sam proces uczenia, jak uczy się Twoja córka angielskiego, myślę, że to dla Ciebie ciekawe. Czy ona On... coś specjalnego robi, czy wystarczy, że po prostu jest tam i jest otoczona językiem angielskim? Myślę, że spędziła you know, dużo czasu też wśród dzieci tam. Mm -hmm. um, I połowy dnia mówiła you know, non-stop po angielsku. Mm -hmm. um, I myślę, że przede wszystkim uh, uh, um, popełniać błędy. Um, mm -hmm. I dzieci, jak, jak one nie you know, mówi coś nie tak, to tylko wymyśli inny sposób, aby powiedzieć to. Mm -hmm. um, I od razu zaczęła gadać. A myślisz, że skoro spędziła dużo czasu, ale no powiem Ci, że raz byliśmy w sklepie, um, nie znała dużo angielskiego i chciała uh, e, książkę tam. I jak o stasz? jak no tak, bo tata wiem, że uczyłeś się też czytając książki i... Chciałabym być to po tobie. Jak? Aha. Dużo kurzu w tlebie. Teraz no tak, kupuję, kupuję. No, ale to jest cudowne uczyciel. Je. Aha. Czyli nie musiała szlęczyć nad książkami, rozwiązywać żadnych testów gramatycznych i po prostu nauczyła się. Ta, tak to działa. Tak. Jeśli ktoś ta, ta. się nie, nie boi, nie, nie ma zahamowania. Dlaczego o tym mówię? Bo są ludzie, którzy jadą do innego kraju i nigdy nie nauczą się języka, bo ciągle są otoczeni swoim językiem. To, jest, to jest bardzo złe, prawda? Prawda, prawda. Mm. Bo, a, ale nawet nie trzeba, moim zdaniem, nie trzeba mieszkać w, a, w danym kraju, gdzie mm -hmm. mówi się w języku za pomocą podcastów na przykład. Mm -hmm. um, oczywiście to pomaga, mm -hmm. ale um, powiem ci, że od dwóch lat um, uczę się rosyjskiego i jeszcze nie znalazłem tak fajnego podcastu uh, jak Real Polish po rosyjsku. <laughs> naprawdę, naprawdę, nawet gdyby po angielsku. Um, Shane Real English uh, jako dobry jest, bardzo dobry jest. Ale moim zdaniem, znając angielski, znając polski, um, to co ty robisz, uh, musi dać ci komplement. Um, naprawdę <śmiech> jesteś najlepszym. Um, Nas słucha dużo, dużo osób rosyjskojęzycznych. Myślę, że to jest tutaj miejsce dla nich. Jeśli ktoś chce zrobić coś podobnego, to myślę, że znajdzie wielu słuchaczy. Myślę, że tak. wiele osób chce się nauczyć rosyjskiego. To tak. jednak jest język, którym mówi mnóstwo ludzi. Jeden z najważniejszych języków słowiańskich. Tak. I. Tak, jest. Jest slow Russian i to jest ok, ale ta pani tam mówi więcej po angielsku niż A. po rosyjsku. O, i o, nie tak, lubię. Tak. Ja um. też nie lubię dwujęzycznych podcastów, bo nie można się skupić na jednym języku, bo co chwilę jest inny język. Tak. <laughs> tak, myślisz, że... Być może ludzie czują się... ale nie, nie uczy się tak dobrze um, you know, pod takim wyrunkiem, um, moim zdaniem. Jak historyki na początku, jak a, dalej do dziś, jak a, you know, Martę nie mogła spać. Boom! You know, tylko trzeba słuchać wielokrotnie i nagle po pewnym czasie oh, oh, oh, kumam o co chodzi kumam o co kumam o to chodzi. Kumam o to chodzi a i tu jest bardzo fajne powiedzenie Jason powiedział kumam kumać to znaczy rozumieć w slangu po polsku kumać to znaczy rozumieć oczywiście żaby również robią po polsku kum kum kum kum <ślad> ale nie o takie kumanie chodzi. Mówimy, że żaby kumają, ale chodzi nam o rozumienie. Kiedy mm, mówię, że kumam coś, to znaczy, że rozumiem. Czasami pytamy kogoś, wyjaśniamy coś, wyjaśniamy i mówimy kumasz, czyli rozumiesz. Kumać znaczy to samo, co rozumieć. Najgorszy jest ten początek. On jakby może... Najmniej jest ciekawy, ale kiedy już rozumiesz trochę, to możesz zacząć słuchać coś ciekawszego i wtedy już jest naprawdę fajna zabawa. Właśnie, właśnie. No, teraz słucham podcastów po rosyjsku i słucham, a w za każdym razem jest nowy odcinek Real Polish. Ja słucham tego, że <słuchasz> prawda. Słuchasz po polsku również? <laughs> tak, tak. A, świetnie, o, dzięki. Tak. Bardzo się cieszę. Cieszę się, że nadal to jest ciekawe dla Ciebie. A, to niesamowite. No tak. Ale dalej słucham uh, audiobooków uh, po polsku um, mm -hmm. i to jest pomocne też. Um, mm -hmm. Teraz bardzo słucham... łatwo kupić w internecie audiobooki, nie ma problemu, A. nie są tak drogie strasznie. O nie, nie, kupiłam się za, na Impiku.pl mhm. um, cały set Harry Pottera za 68 dolarów i Aha. to było nie, plus koszt przesyłania do stanów był włączony. <ścoughs> 68 dolarów, to jest Aha. naprawdę. Aha. A, czyli no. ty kupiłeś nie elektroniczną wersję, tylko oni wysłali płytę do ciebie, tak? Tak! Aha, tak. A. No i, i dostałam bardzo szybko. Um, I to jest fajne też, bo a, Piotr Franceski a, a, a jest a, tak. oratorem a, i ma bardzo fajny ton głosu. Piotr Franceski to polski aktor, który ma świetny, niski głos i bardzo, bardzo fajny. Mhm. Dzik jest, dziki dzik jest. O tak, słuchy. tak. Ma o zupełnie, zupełnie tak jak ty. <laughs> no, dziękuję. dziękuję. No, kurczę, jak uh, od początku myślisz, że słuchałem go, uh, on uh, zrobił wersję uh, lokomotywy. Um, mm -hmm. I też, uh, no. Uh, um, ale tak samo, muszę jeszcze raz dać ten komplement, um, jak słuchając różnych rosyjskich podcastów, znalazłem jeden i to był... Real Russian Podcast, ah. uh, jaki student zrobił um, <grym> tylko cztery odcinki i Ach. nie ma więcej, um, ale były fajne, um, ale nie będę wymawiał imię, o nazwę uh, tego podcastu, ale jest jeden rosyjski podcast i ten mówi w taki sposób, że jest, ja, ja <grym> nie można <grym> się skupiać, A, know, można usnąć. A uczą się, się polskiego. Naprawdę też, kurczę, twój głos powinien być w radio. Nie, nie sądzę. Mój głos jest okropny. Ja nie mogę go słuchać. Każdy to myśli, ale moim zdaniem słuchałam twojego głosu tak często, tak długo, że to jest głos należający do mojego kolegi Piotra. A to tak jest. Ja również tak mam, jak słucham jakiegoś podcastu, to tak się przyzwyczajam do tego głosu, że później on jest jakoś we mnie i rzeczywiście jest coś w tym. Przyzwyczajamy no. się. No, to jest super. Przy okazji a myślałem, że to było naprawdę fajne, jak you know, Igor, Eduardo, mm. Kamila... O, tak tam uh, you know, jak spotykają uh, uh, you know, się z tobą um, Oj, to jest, to jest super moja... kiedy no. mogę się spotykać z ludźmi których znam z podcastów z naszej grupy e, tak. na Facebooku i nagle to jest e, to dzieje się naprawdę i tak jak z tak. tobą się spotkaliśmy to jest zupełnie coś innego i to jest coś dodatkowego i bardzo ważnego dla mnie, że są ci ludzie, że mogę się spotkać yy, i to jest prawdziwe, to nie jest, to nie jest coś zmyślonego, to się dzieje naprawdę. Właśnie. <laughs> przy okazji przerwy, skoro jesteśmy przy tym temacie, chciałbym wszystkim bardzo serdecznie podziękować za spotkania które mogę z Wami odbyć jeśli jesteście tu w Warszawie to jeśli tylko mam czas to z przyjemnością się z Wami spotykam piszcie na Facebooku na naszej grupie jeśli ktoś jest w Polsce w Warszawie to ja szukam czas bardzo chętnie żeby z wami się spotkać Bo jest to naprawdę dla mnie wielka przyjemność Kiedy mogę z wami porozmawiać Kiedy mogę was poznać osobiście To zupełnie co innego niż przez e-mail Oczywiście piszcie do mnie e-maile Uwielbiam wasze e-maile Uwielbiam czytać co u was słychać Jak z waszym językiem polskim Jaka jest wasza historia Dlaczego się uczycie ale kiedy spotykam się z Wami osobiście, to zupełnie inny wymiar. Oczywiście mm, trudno mi spotkać się ze wszystkimi, ale jeśli tylko mogę, to bardzo, bardzo chętnie to robię. Okej, okay, wracamy do naszego wywiadu, do naszej rozmowy. Właśnie, no bo kurczę, jesteśmy wierni. <laughs> bo, no dzięki, to no, wielu ludzi mówi a, po polsku teraz. Um. No tak, tak, myślę, a. powinienem być bardziej skromny, ale rzeczywiście. Wydaje no, mi no, się, no. że pomogłem paru osobom. No, no wielu. A, świetnie, świetnie. Także... E, jakie plany teraz? E, e, praca, praca i na wiosnę jakiś wyjazd będzie plan, będziesz planował? Coś nam tak, pokażesz um... z Ameryki? Jakiś krótki filmik? Z, o, właśnie. Na przykład z Colorado albo nie wiem skąd. O oh, tak, <laughs> nie wiem, czy, czy wysyłałem parę filmików tak. e, z Colorado. Okej, okay, dobrze. Pamiętam. Dobszedł. Dlatego mówię o tym. Tak, super. Ja <grymne> Myślę, że uh, nawet do Arkansas i są jeżura tam uh, zwane Ozarks. Nawet uh, na Netflix teraz jest uh, serial zwany Ozarks. Um, I to jest tylko uh, to jest liczba mnoga jakieś uh, uh, jeżura tam w Missouri też w Arkansas. Mhm. Um, I uh, piękne są. Um, tak. Podobne do, do uh, Bieszczad. Tak mi się wydaje. Podobne do Bieszczad. Mhm. Tak. Byłeś I, w Polsce um, w Bieszczadach? Nie, nie, nie, tylko zobaczyłem zdjęcia. O, tak samo jak byłem zakopanym cztery razy i nigdy nie zobaczyłem a, a, oka morskiego. Aha. chciałbym, ale następnym razem. Następnym razem zawsze jest coś, do czego można wrócić i zobaczyć następnym razem. Morskie o, oko właśnie. rzeczywiście bardzo jest tam pięknie. Ostatnio stało się tam coś ciekawego, bo tyle ludzi najechało do Morskiego Oka, bardzo, bardzo, bardzo dużo i mm, zrobiło się ciemno i konie, tam są takie wozy konne, które zwożą ludzi na dół i, i już był koniec, już więcej ludzi nie mogło wsiąść na te wozy i ludzie się zbuntowali mówili sami nie pójdziemy na piechotę. Musicie nas oh. zabrać i niektórzy wzywali nawet pogotowie ratownicze, żeby ich zwoziło. Naprawdę, Naprawdę ale wow. jeden jeden mały chłopiec, który był na wózku. Yy, był niepełnosprawny i jeździ na wózku. Sam wjechał i zjechał, więc wszyscy po prostu Wszystkim było wstyd, oj, oj. że zrobili coś o. takiego. O strasznie. Chciałbym wam pokazać jak te sprawy komentowały gazety. Zobaczcie. Stwierdził, że musi znaleźć śnieg. Pięciolatek wjechał na morskie oko na wózku. Zwykle ludzie wjeżdżają takimi wozami konnymi. Tu są dwa konie i tam jedzie jakieś 20, wydaje mi się, że około 20 osób. Ale ten chłopiec wjechał na wózku, zobaczcie, tu jest wózek. Obejrzyjmy filmik. Ten chłopiec jest niepełnosprawny, wjechał, to jest jakieś 8 kilometrów, chyba pod górę. Okej, okay. widzicie, że Arek wjechał na wózku na samą górę, razem z rodzicami O i zawstydził wszystkich, naprawdę wszystkich zawstydził. Taka to była sytuacja. O no, Taka historia była właśnie w telewizji u nas dosyć, dosyć szeroko komentowana, że no, ludzie są bardzo, droga. bardzo leniwi. Tak. O, Ale też biedny konny. No tak, te konie, te konie są tam biedne, bo muszą wozić chyba 20 osób za każdym razem, no a jednak tam jest pod górę. E, tak. Także, no ale tak jest. Ekolodzy walczą o to, żeby zlikwidować e, i żeby ludzie musieli jednak, jeśli ktoś chce zobaczyć, niech idzie na swoich nogach pod górkę. No właśnie, bo nie może być jakiś tramwaj tam. No nie, nie, nie, nie. No, nie. Tramwaj nie. No, to, jest to jest przyroda, tam są niedźwiedzie, tam są inne zwierzęta, nie, nie wolno, nie wolno. Na szczęście, na szczęście, bo jakby wszędzie były tramwaje, to nie wiem co będzie. No, szkoda by było, szkoda by było. A kiedy byliśmy a, a w górach w Colorado, to. Um, była jakaś szlaka, był jakiś szlak i ale trzeba było iść um, bardzo um, wąską z, uh, Wąską wysoką, ścieżką wąską. i serpentyną. Właśnie, właśnie. I nawet jak patrząc na dół, o kurczę. Aha. A. <laughs> um, ale jak nie było dużo ludzi i gdy dotarliśmy do uh, góry mhm. um, też było jakieś jezioro tam i nagle było widać łosz. Uh, uh, uh, uh, uh, wow. uh, łosz? Uh, mus? łosz. Uh -huh. mama i uh, uh, you know, dziecko. Aha. Ale dziecko chyba było you know, dotąd... Już było duże. <laughs> tak, tak, ale w dalszym miejscu było to. A, no, bo tak być, blisko uh, był was? Tak, mam, też wyszli Tobie filmik zdjęcie sytuacja sytuacji wow. Tak, koniecznie, koniecznie oh. A to jest filmik z Łosiem, który przesłał Jason, rzeczywiście niecodzienna sytuacja, spotkanie Łosia myślę, że może być niebezpieczne gdyby mama Łosza przybiegła nagle do swojego dziecka mogłoby być naprawdę niebezpiecznie Pięknie, pięknie. O, o, o. To może być bardzo niebezpiecznie. Okej, okay, no tak. U nas są ale łosie ja czasami, osób. ale w lesie, w, w górach nieba. W górach nieba by łosi. No, no. O, bardzo, bardzo. Trzyba w Polsce. Ale żubry są w Polsce. <laughs> żubry są, ale teraz na... mieliśmy takiego szalonego, szalonego ministra od... Od przyrody, który chciał zezwolić, żeby polować na żubry. Oh no. O no. nie. Na szczęście już od tygodnia nie jest ministrem. Także żubry chyba Dobrze. mogą spać spokojnie. Super, super. No kurczę. No takie Są... pomysły były, że żeby strzelać do żubrów, kiedy u nas jest tylko kilka, nie wiem, może ze sto tych żubrów, więcej nie ma. Pomyliłem się trochę. Jest trochę więcej niż 100 czy 200 żubrów w Polsce. Około 1400 żubrów jest na wolności w Polsce, ale to i tak nie jest tak dużo. To nie powód, żeby zaraz do nich strzelać, żeby je zabijać. Kurczę, rozumiem, czasami jak chodzi o jeleni i tak dalej że w danym lesie tylko można wytrzymać, wytrzymać pewną ilość mm -hmm. ataki, i inaczej będzie dużo głodu i tak dalej, mm -hmm. um, choć, no, nie mogłem, nie mogłabym. No, nie, nie, nie, nie, to trzeba być specyficznym człowiekiem, żeby móc tak strzelać do zwierząt, tak. to nie jest, to nie jest takie, mm, nie, to nie jest przyjemne chyba. Yeah, yeah. Mówiąc szczerze, nawet gdy byłem dzieckiem i dziadek przywiózł mi na a, połowanie ryby. <śledzimy> I on mi się zabijać, patrzą na kogoś. Czy, czy w, w twoim stanie w, w Kansas można mieć broń, można mieć karabin w domu? Można, trzeba mieć pozwolenie. Uh, nawet można dostać uh, kartkę, uh, która powoduje, że można nawet chodzić z uh, ukrytem uh, bronem. Mhm. Um, to jest Dradiane, to jest uh, szok, bo uh, you know, byliśmy mhm. w uh, jakimś sklepie i o kochanie, że chcesz karabin albo pistolet. No, albo one po pół, prostu są tak. w sklepie i wiszą na półce leżą. Tak, no, zazwyczaj um, kule są, um, ale żeby um, rzeczywiście spróbować różnych broni, uh, pistoletów, trzeba zapytać kogoś, a potem dają. Aha, um, aha. Jeżeli ktoś miał przyprzemstwo, um, to nie mogą kupić mm -hmm. kupować, uh, broni, um, ale tak, nigdy nie miałem. Uh, mój dziadek miał, ale Um, e, tylko raz byłem e, jakieś, jest, są miejsca gdzie można strzelić do różnych e, celów i tak Strzelnica. dalej. Mm -hmm. Tak. E, byłem e, u szczelnicy z jednym e, dobrym e, e, kolegą z dziedzictwa mm -hmm. i on zna się na broni jak e, bardzo A. dobrze. Ja nie. Był jakiś pistolet jak... O, potem trzeba było strzelić. On był obok mnie i słuchaj kolego, w jaki sposób możemy? I on był nie! <śledzimy> <śledzimy> uh -oh. nie, nie, nie, nie, nie lubię. To jest nie. bardzo niebezpieczne. Kiedyś widziałem taki film, What? że e, ktoś, instruktor uczył jakieś dziecko i to dziecko zastrzeliło tego instruktora przez przypadek, bo no. jakoś się tak stało. Mhm. To, w, ta, nawet e, Parę lat temu w Walmart, jak mi się wydaje, jakaś uh, jak matka uh, robiła zakupy z dzieckiem i miała broń uh, w torebce. I myślę, nie jestem pewien, ale myślę, że to był coś jak dziecko wyciągał broń, dziczył i z matki, matce, Aha. Do matki. Wow. Uh, myślę, że przeżyła. Się, ale... Mm -hmm. no. No, ale no ale był wypadek no ale Kansas to jest miejsce kowbojów tak przydaje mi się wydaje i tam pasuje pasuje mi żeby chodzili z pistoletami i na pewno macie takie bary z takimi drzwiami które... <głosy> <głosy> Uh, <laughs> Dodge City, uh, um, byliśmy w Dodge City, to jest um, znane uh, you know, miasto z uh, dzikiego zachodu, uh -huh. um, ale nie ma, nie ma dużo takich, nie uh, ma. Uh -huh. no, no, Kansas City, I mean, to jest, uh, wiesz, co, jak, większość mieszkańców uh, Kansas mieszka w Kansas City, ale jest śmiesznie, bo Kansas City, uh, bo też, no, też uh, my mieszkamy troszeczkę w lewo i na dół z Kansas City, ale w Kansas i dużo mieszkańców jest tam. Ale Kansas City jest uh, leży le le w Missouri, mm -hmm. który je, to jest stan obok Kansas. <laughs> to jest śmieszne, prawda? Popatrzcie na mapę jak to wygląda. wygląda. Kansas City leży przy samej gra granicy między stanem Kansas i Missouri. Te dwa stady leżą przy sobie i ale Kansas City, samo miasto nie leży w stanie Kansas leży właśnie w Missouri co jest dosyć śmieszne <śmiech> nie wiem dlaczego tak jest ale taka jest Ameryka że tak. wydaje się że Kansas City powinno być w Kansas a jest w Missouri <śmiech> no ale tak już jest <śmiech> Zaciąłeś się. O, teraz tak. się rusza. Są jakieś małe problemy okay. z internetem. Nie wiem, czy ty mnie dobrze widzisz. Uh, no dobrze widzę, A, ale okay. by, you know, by był jakiś problem. Aha, aha. No, jednak jest daleko. Za ocean musimy się połączyć. Właśnie. Właśnie. <laughs> albo być może sąsiedzi oglądają coś na Netflix albo <laughs> tym oh. O, świetnie. Ciekawie jest jakiś stan uh, zwany... Uh, to wygląda jak Arkansas, ale naprawdę trzeba wymawiać Arkansas. Aha. Bo to jest jak Ar, A, A, potem Kansas. Um, ale wymawia się zupełnie inaczej. Arkansas? Arkansas. Arkansas. Aha. I to tak. jest właśnie stan, w którym Ty mieszkasz. Kansas, tak. Mhm. Aha. Arkansas to jest uh, uh, pod Missouri. Aha, a okej, okay. czyli ty mieszkasz w Kansas, w stanie Kansas i w Kansas City. Yes. Tak, właśnie, właśnie. A. I tam nie ma tak dużo barów, myślałem, że tam wszyscy chodzą w takich kapeluszach i mają dwa kolty i jeżdżą na koniach i jak wchodzą do baru to te drzwi się otwierają i oni mówią wtedy whisky proszę i pan puszcza szklaneczkę na bar. Rączki do góry! Rączki do góry pieniądze na stół i wtedy już. Oj, oh. wysiało się, tak mi się wydaje. Aha. Je, yeah, wszystko u mnie jest dobrze na razie. Super, super. To no, tak często jest, nawet um, uh, moja mama ogląda uh, serial, uh, serial Um, House Hunters International um, uh, Ci, którzy szukają uh, uh, domów za granicą Oczywiście wszyscy pochodzą ze Stanów I, um, Była jakaś para, która chciała kupić um, dom uh, uh, gdzieś w Europie uh, i pochodzą z uh, Overland Park uh, To jest miasto, you know, gdzie mieszkamy. Mi. Um, I tutaj jest jakieś miejsce, gdzie jest um, Uh, jaki jest to barn um, jak na farmie mm. uh, już zazwyczaj w stanek są czerwone uh, budynki mm -hmm. traktor albo konny są w środku um, mm -hmm. i je, to jest tylko park uh, you know, dla dzieci um, ale widocznie uh, reżyser stał żeby ta para stała przed tym barnem <laughs> <jak? Woo> <laughs> Jestem ciekawy jak na przykład Amerykanie, bo mówimy teraz o stereotypach jak powiedzmy Polak może sobie wyobrażać jak Amerykanie wyobrażają sobie Polskę i Polaków. No, często, często najpierw słyszę, gdzie jest, mm -hmm. gdzie jest ten kraj, jak mm -hmm. uh, obok, uh, you know, Niemiec, gdzie jest Niemcy? Gdy są Niemcy, uh. <laughs> naprawdę, um, i zawsze zimno tam jest, pewnie, tak, mm -hmm. pewnie, tak, no, nie, nie jest tak, I mean, jest, ale zimniej niż w Kansas, ale, you know, to nie jest jak, you know, <laughs> Miś polarny a, nadchodzi. <grafy> um, ale no, no, kiedy chodzi o... Um, jest śmiesznie, bo naprawdę zazwyczaj jest brak wiedzy. Aha. Ale w moim myślę, że Polska kojarzy się, jak tak... Wódkę. Powie się Ameryka, właśnie. Wódka, pierogi, kiełbasa. Tak. Te trzy rzeczy. Tak, ale to jest. <grafy> a, bardzo śmiesznie, bo uh, nawet w sklepach widać uh, uh, uh, kiełbasy, kiełbasa sausage, tak, masło masłane kiełbasy sausage, super. musi być tłumaczenie, co to jest kiełbasa. Tak, ale ludzie myślą, że to jest jakieś jeszcze raz powiem. Ja, być może teraz... to jest coś, z Polski. Da, bo, e, czasami ludzie myślą, że um, kiełbasa to jest jakiś e, e, typ e, kiełbasy. Mm -hmm. Bo jak to jest w innym języku, ale no, to było jak e, e, um, no, masy, masło masane. W, no właśnie, to tak mniej więcej wygląda jakby, że to jest dla Amerykanina. Kiełbasa to jest rodzaj kiełbasy, który pochodzi z Polski. Właśnie, właśnie. Ta, tak no to wygląda. Ja często mówią, że w Polsce są jest zimno, kiełbasy są, mhm. wódka i zamki. Zamki? O, tak. Aha. No. I pierogi. Pierogi nie? O pierogach się nie mówi? Pierogi, to jest śmieszne też, bo jak nie know, są pierogi... Um, i pierogie, pierogi, a, pierogi a, mhm. liczba mnoga, ale w stadek jak robiło się coś dziwnego, jak to, je, to są pierogi z Pierogi to, to jest jak liczba mnoga wraz z liczbą mnogą. Bardzo ja dużo. Bardzo dużo. Ja. Albo jak a, a, przed a, tłustym czwartkiem nawet widać w sklepach a, a, Paczki, czyli pączki. Aha. A, paczki. Um, tak, tak, no to pą, pączki, pą. To ale, jest, uh, ale są pączki tak, takie prawdziwe jak w Polsce, bez dziurki, takie jak w Ameryce? No, no tak, tak. Tak. Podobny, bo to właśnie, jest, jest jakiś dżem w środku. Aha. Uh, aha. Tak, tak. Ma, jest, Różnych uh, de, rodzajów uh, pączek tutaj. A, świetnie, świetnie. Widziałem, że robicie żurek. E, właśnie e, zamarzł wam żurek, ale... Bo, tak, tak. E, już mi dodatkowej e, e, lodówki, czyli e, patio. Aha. <laughs> e, po świętach, wiesz jak to jest. Um, no Nor żurek, e, moja a, żona... Ale normalnie Amerykanie nie znają takiej zupy żurek. Prawda? Oh, nie, nie, nie. nie, nie. nie. Aha. nie. Byliśmy, w, rzeczywiście, gdy byliśmy uh, w Denver, zawsze, jak uh, mamy wakacje, uh, szukam uh, różnych polskich sklepów, uh, zazwyczaj ich nie ma, mm -hmm. albo restauracji. I um, w Texas, na przykład, gdy byliśmy w Teksasie, mm -hmm. um, to był bardzo świetny pomysł, bo był jakiś uh, uh, sklep, i obok tego sklepu była uh, restauracja, była restauracja. Uh -uh. Um, Obie miejsce, należały do, należą do tej samej firmy mm -hmm. um, i raz co, so, dwa tygodnie lub coś w tym stylu, ktoś jeździ z Teksasu do Chicago i z powrotem i to jest bardzo, bardzo daleko. Wow. Um, ale you know, towar, łatwiej kupić towary w um, Chicago, Chicago. Mm -hmm. ale to jest bardzo świetny pomysł, bo Jednocześnie masz się restaurację i mm -hmm. masz się sklep i mm -hmm. można um, you know, kupić rzeczy you know, zbędnych do uh, mm -hmm. um, obu miejsc i zarabiać z uh, mm -hmm. obu różnych miejsc. O, ludzie jak A... spróbują w restauracji, potem chcą sobie w domu coś podobnego zrobić i mogą kupić od razu produkty, kiełbasę e, i inne rzeczy Właśnie. i później w domu zrobić sobie właśnie właśnie i, i rzeczywiście moja siostra mieszka tam więc uh, uh, zawsze jest tutaj na uh, święta i uh, mogła zrobić nam zakupy ale to było śmieszne bo uh, dotarła tam i był Polak uh, uh, i ona używała uh, głośnika na uh, komórce i uh, Jason i nagle Diana i ja rozmawialiśmy z uh, uh, Um, pracownikiem i siostry cały czas, uh, trzymała komórkę jak nie wiem o co chodzi. <laughs> <laughs> mi, uh, okay. um, to, ah, ale zrobisz zamówienie. ale w było fajnie, bo dużo yeah. uh, uh, you know, Polaków uh, uh, jest tam. Ale w Colorado byliśmy w restauracji i Kelner miał jakiś akcent i oh, o, być może on jest Polakiem. Okay. A potem, uh, uh, no, co so, uh, uh, so pan poleca? I on, well, uh, the zurek is really good. <laughs> Okej, <Okay>. no, żurek, <laughs> zurek nie <laughs> jest. Zurek. Ale czy tak jest? Pokazywałeś też filmik yy, z takiego właśnie festynu polskiego kiedyś. Są tak. organizowane. Tak. Mm -hmm. Polski Dzień uh, w Kansas City. Um, zawsze um, pomagam uh, im tam um, jako wolontariusz um, i to jest, to jest super. To jest śmieszne, bo jestem um, uh, od początku to był uh, coś zorganizowane przez uh, um, starą Polonię, um, mm. ale jest ich coraz mniej. Mm -hmm. um, ale też jest dużo, dużo nowych uh, uh, mieszkańców, you know, Polaków tutaj w Kansas. Um, więc mm, staramy się wymyślić jakiś sposób, aby uh, wspólnie organizować ten fest. Bo, bo to, jest, to jest naprawdę fajnie. Jest jakiś kościół tam. Um, i wszystko jest napisane po polsku um, i w Kansas City, bo kiedyś było, było dużo Polaków uh, tutaj Dark? w Kansas. Teraz okay. uh, uh -huh. jest dużo ludzi pochodzących uh, uh, you know, polskiego, um, ale nie ma uh, zazwyczaj nikt nie mówi po polsku. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, mam kolegę um, Pieseckiego um, i on mówi, że you know, jestem rob pieseki. No no, piesec pieseczki, pieseczki, Piasaki. Tak. No tak, Nawet właśnie drugi... to jest to, o czym mówimy, że ludzie żyją, że mm, rzeczywiście mm, zapominają, prawda? Już kolejne pokolenia nie mają tak. czasu na to, żeby uczyć się języka dziadka, powiedzmy. W właśnie. Dlaczego z temi, żeby Emi uh, uh, myśli, że to był bardzo dobrze, że rozmawiamy, a, a i to jest bardzo dobrze, że rozmawiamy mm -hmm. po polsku w domu, bo Emi, e, po tylko miała a, 7 lat, jak dotarła do Stanów mm -hmm. i bardzo łatwo mogłaby zapomnieć, zapomnieć. A, mm -hmm. you know, wszystkiego. Um, I w taki sposób trzymała język. A, musi pracować <laughs> troszeczkę na czytaniu, ale naprawdę, a. A, no. Ja Jestem bardzo, bardzo dumny. No. Super. Super, bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i pogadać po dwóch latach. Bardzo, no, bardzo tak. mi było. Ja, dla mnie też to było super. Um, kiedykolwiek naprawdę częściej musimy to zrobić. O, tak, Nawet tak. bez podcastu, jeżeli gdzieś. Ja, ale oczywiście uwielbiam nagrywać z tobą. Um, Oj, super. No, w sobotę oczywiście puszczamy po nasz podcast i wszyscy obejrzą, o czym rozmawialiśmy. No, super, super. Bardzo, bardzo, bardzo, się cieszę, dziękuję Ci bardzo i pozdrawiam Ciebie, pozdrawiam Dianę, Emi, całą Waszą rodzinę, trzymajcie się zdrowo. Dziękuję, dziękuję ślicznie. I chciałbym, um, teraz mówię, słuchaczy. Um, jeżeli nie wiecie, o kurczę, czy mogę uczyć się polskiego, znalazliście najlepszą stronę, najlepszy podcast. Uwierzcie mnie, to działa. Dzięki, um, I teraz do ciebie, do ciebie, Piotr, chciałbym mówić, dziękuję za wszystkim. Pozdrawiamy bardzo serdecznie też, serce Stanów. I no, Jesteś moim bratem i Trzymajcie się ciepło do, i do następnego razu. Ale się zaczyna ten super, internet. Super, teraz. Tak, tak. Świetnie. To cóż, kończymy. To tyle na dziś. Cześć, papa. Pa. Hey, cześć, papa. Pa. I tak skończyła się nasza rozmowa z Jasonem. Bardzo mi było miło. Dzięki Jason jeszcze raz. Dziękuję również Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Zapraszam Was oczywiście na kolejne podcasty. Myślę, że kolejny podcast nie będzie już wideo podcastem, Będzie normalnym podcastem. Piszcie do mnie, przysyłajcie swoje nagrania, jeśli... Hmm. chcecie coś powiedzieć w moim podcaście po polsku, zapraszam, przysyłajcie swoje nagrania. E, z przyjemnością puszczam Wasze nagrania, żebyście, żeby inni mogli usłyszeć, jak dobrze mówicie po polsku. Pochwalcie się, jak dobrze mówicie po polsku. Krótkie nagranie, 30 sekund, jedna minuta. E, to będzie akurat. Zapraszam Was oczywiście jeszcze raz bardzo serdecznie na moją stronę realpolish.pl I cóż, mam nadzieję, że przez ten następny rok wszyscy weźmiemy się w garść i ja będę robił dla Was super podcasty, jak najlepiej tylko potrafię, a Wy obiecujcie mi, że obiecajcie mi, że wykorzystacie podcasty. I moje lekcje najlepiej jak tylko się da i przyłożycie się do nauki. Ja chcę, żeby język polski to nie było dla was mm, coś specjalnego, czego musicie się uczyć. Chciałbym, żeby to była przyjemność, żeby nauka polskiego sprawiała wam przyjemność, żebyście nie myśleli o tym, mm, że to jest tak naprawdę nauka. Żebyście myśleli o języku polskim jak o czymś naturalnym, czego po prostu używacie w swoim życiu. Tego Wam życzę na ten e, nadchodzący, w zasadzie już nie nadchodzący, na ten bieżący rok. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście, że piszecie do mnie maile, że słuchacie moich podcastów. I zapraszam Was na następne. A na dziś to już wszystko. Dzięki, dzięki, dzięki. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć. Pa, pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl